mi o De ojca syn. Panie Jezu Chryste, słowami pięknej modlitwy, trwającej od wielu wieków tradycji Kościoła, wyrażaliśmy dziękczynienie po Komunii Świętej. Adorowaliśmy Twoją duszę, ciało, krew i prosiliśmy, byś nas uświęcił swoją boską obecnością. Umocnieni tym największym darem Tobą Jezu, klęczymy teraz przed Tobą i chcemy wyznać, że jesteś naszym Panem i Bogiem. Na początku naszego uwielbienia z całego serca, ze wszystkich sił podziękujmy za moment Chrztu Świętego, kiedy nasi rodzice i rodzice chrzestni przynieśli nas do Kościoła. Odnowiliśmy dziś. Przyrzeczenia chrztu świętego, które wtedy rodzice wypowiedzieli, a my dziś sami i wiele razy to pewnie już w życiu czyniliśmy. I daj Boże, abyśmy w wierności do końca naszych dni w tych przerzeczeniach trwali, jak i we wszystkich innych, i małżeńskich, i kapłańskich, i zakonnych, i wszystkich innych obietnicach, które złożyliśmy wielkodusznie Tobie. Jezu Chryste, nasz Zbawicielu, oddajemy Ci nasz umysł, nasz rozum, naszą wolę, nasze pragnienia oraz wszystkie nasze uczucia i wyższe i niższe. Oddajemy Ci nasze ciała. teraz one klęczą przed Tobą, są przed Tobą uniżone i dusze i ciało. I chcemy postawie klęczące w postawie pokory jeszcze raz zaśpiewać słowo Jezu. Jezu, które znaczy Bóg zbawia tu i teraz, który jest najwyższym imieniem, jakie powinno być na naszych ustach. Nie powinniśmy tego imienia wypowiadać bezmyślnie jako przerywnik, a tym bardziej w żartach, a nie daj Boże w przekleństwach, ale z wielką czcią wyrażać że w Twoim imieniu Jezus, Bóg zbawia tu i teraz, że to jest najwyższe imię, że to jest imię świętego Boga, Mesjasza, Mesjasza prawdziwego. Po pokory, klęczenia. W całym klimacie Wielkiego Postu wyśpiewajmy jeszcze raz te słowa z wiarą. Jezus. Najwyższe imię, nasz Zbawicie, Książę Pokoju, Emanuel, Bóg jest z nami, odkupicie słowo żywota. Święty Bóg, mesarz prawdziwy, jedyny Ojca, Syn, umiłowany. Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy, jedyny Ojca, Syn, umiłowany. Jezu Chryste, podczas Twojej działalności obiecałeś nam, Pocieszyciela, boskiego Ducha Prawdy. W czasie ostatniej wieczerzy powiedziałeś do apostołów, jeżeli Pocieszyciel, jeżeli ja nie odejdę, pocieszyciel nie przyjdzie do Was. Powiedziałeś przez te słowa, Panie Jezu, że zwyczajnym, koniecznym skutkiem przyjścia Ducha Świętego jest Twoje odejście przez krzyż. Uwielbiamy Jezu Twoją miłość, miłość Boga Ojca i miłość Ducha Świętego, który w swojej wspaniałej łomyślności, Bóg Trójcy Świętej jedyny. Dał nam ducha świętego, by mógł podtrzymywać nas w wierności, przyrzeczeniom i ślubom. Bądź pochwalony, duchu święty Boży. bądź uwielbiony prawdo wiekuista, bądź uwielbiony światłości i sumień, bądź uwielbiony mocy naszej. Mocy nasze która dajesz nam łaskę wierności, a kiedy upadamy, nawet kiedy łamiemy przyrzeczenia i śluby, kiedy nawet ten dramat się zdarza, to ty światłości sumień działasz w głębiach serca, aby szukać drogi powrotu, aby się nie znechęcić, nawet gdyby to złamanie przyrzeczenia i ślubu było po raz kolejny aby zawsze powstać. Nie wolno leżeć w błocie, nie wolno leżeć w grzechu. Duchu Święty, przezywamy teraz Twojej obecności. Niech postawa stojąca, postawa gotowości utwierdzi nas w przekonaniu, że jesteś światłością naszych sumień. Uwielbimy Ducha Świętego, naszego Boskiego Pocieszyciela, powstańmy i z całego serca, ze wszystkich sił wyśpiewajmy słowa przywołujące Ducha Świętego. On w nas jest. On jest nad nami, obok nas, wokół nas, wszędzie jest. Ale my potrzebujemy głębszej świadomości, mocniejszej wiary, większej nadziei, gorącej miłości, aby sobie uświadomić obecność Ducha Świętego Pocieszyciela chwalmy Ducha prawdy chwalmy Ducha Świętego przyjdź i otwórz moje serce przyjdź Pukasz drogę, którą wybrał Pan. Przyjdź i otwórz, przyjdź i otwórz. Moc. Cię nasze zły. O Duchu Święty, o Duchu Święty, Boże, prosimy Cię, abyś poprzez nasze otwarcie się, poprzez Twoje działanie usunął wszelkie przeszkody, które uniemożliwiają uzdrowienie duszy, zerwanie z grzechem. Pobudzaj nasze umysły i serca, abyśmy wielkodusznie realizowali swoje wielkopostne postanowienia, a także trwali we wszystkich dotychczas podjętych. Nie wolno do nich się przyzwy przyzwyczajać, poddawać się rutynie, ale odnawiać świeżość. Prosimy Cię także, Duchu Święty Boże, dzięki którego mocy święta hostia jest ciałem Pańskim. Prosimy Cię. Utwierdź wszystkich małżonków wierności, niech się nie zrażają. Utwierdź wszystkie siostry zakonne, braci zakonnych, ojców, kapłanów, wierności i powołania. Daj łaskę usunięcia wszelkich przeszkód, blokad tego, co nas odgranicza od miłości naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Śpiewajmy jeszcze raz z wiarą te słowa, by Pan Działał wśród nas i dał nam łaskę wytrwałości. Przyjdź i otwórz moje serce! Nie na nowo Chryste, chcemy Cię teraz, dziękując z całego serca za to, że jesteś z nami, chcemy Cię teraz przeprosić za wszystkie nasze grzechy, za nasze niewierności, za wszelkie złamane przyrzeczenia, przysięgi, śluby, niewierności, odrzucone postanowienia. Tyle tego jest, z wielu sobie nie zdajemy sprawę. Dzień Sądu Szczegółowego, w chwili śmierci będziemy zdawać sprawę Tobie, jak wypełnialiśmy nasze zobowiązania Chrztu Świętego. Prosimy Cię Jezu, abyś przebaczył nam grzechy. Przebacz Jezu wszelkie niewierności, odstępstwa od przyrzeczeń ścielnych. Przebacz zwłaszcza akty apostazji tych, którzy się wyrzekli wiary i przez swoją letność. Odeszli od Ciebie, za nich wszystkich. Przepraszamy Cię Jezu. Przepraszamy Cię Jezu za wszystkie nieszczere, świętokradzkie spowiedzi święte. Przepraszamy Cię Jezu. Przepraszamy Cię Jezu za każde niegodne, nieszczere przyjmowanie ciała Pańskiego Komunii Świętej. Przepraszamy Cię Przepraszamy Cię Jezu za każde akty profanacji Najświętszego Sakramentu, znieważenia Twojej świętej postaci, także w naszym Kościele. Przepraszamy Cię Jezu. Przepraszamy Cię Jezu za trwanie w nałogach, za to, że nic z tym nie robimy, że nie poddajemy się łasce Bożej, że nie szukamy wyzwolenia, ale w myślach. Wyrażamy zgodę. Przepraszamy Cię Jezu. Przepraszamy Cię Jezu za wszystkie grzechy ciężkie, grzechy śmiertelne, począwszy od pierwszego aż do dziesiątego przykazania. Przepraszamy Cię Jezu. Przepraszamy Cię za to, że będąc blisko Ciebie tak często brniemy w inne grzechy, nie zauważając także drugiego człowieka. Przepraszamy cię Jezu. Przepraszamy Cię Jezu, za każdą letniość na modlitwie, za brak rozumowego poznawania Ciebie, za brak słabą wolę, za brak uczuć żywionych na modlitwie. Przepraszamy cię Jezu. Przepraszamy Cię Jezu za wszelkie grzechy popełnione myślą, słowem, uczynkiem i zaniedbaniem. Przepraszamy Cię Jezu. W chwili ciszy polećmy Jezusowi nasze trudności, ułomności, nasze wady, nasze grzechy. Przepraszamy Cię Jezu za wszelkie zdrady małżeńskie dokonane w myślach, poprzez uczynki, słowa i czyny. Przepraszamy Cię Jezu. Przepraszamy Cię za wszelkie niewierności i odejścia kapłanów i sióstr zakonnych. Przepraszamy Cię Jezu. Przepraszamy Cię Jezu z całego serca za wszystkie grzechy. Przepraszamy Cię Jezu. Tak mnie skróż, tak, tak mnie złam, tak, tak mnie wy, Pan Jezu, byś został z... tylko ty, byś został tylko ty, jedynie ty. Tak mnie skróż, tak mnie złam, tak z... mnie wy, Pan Jezu, byś z... został tylko ty byś został tylko Ty, jedynie Ty. Tak mnie skrusz, tak mnie złam, tak mnie Ty, Pan Jezu, byś został tylko Ty, byś został tylko Ty, jedynie Ty. Tak mnie skrusz, tak mnie złam, tak nie my, Pan Jezu, byś został tylko Ty, byś został tylko Ty, nie Ty. Nie ty. Teraz z wiarą. Patrząc na Jezusa obecnego, białej host, jednocząc się z Nim duchowo, niech każdy modli się dla siebie o uzdrowienie. Tę modlitwę kierujemy do Jezusa w intencji własnej. Za chwilę będziemy modlić się o uzdrowienie duchowe i fizyczne innych osób, których polecamy, a teraz modlimy się dla siebie. Każdy z nas potrzebuje nawrócenia. Każdy z nas. Jeśli ktoś tak nie uważa, żyje w wielkim błędzie, okłamuje samego siebie i okłamuje Boga. Dlatego prośmy o uzdrowienie naszego serca, a jeśli Pan chce, o uzdrowienie także ciała. Boże, który jesteś Stwórcą, Stwórcą wszystkiego na ziemi. Który jesteś Panem życia i śmierci, bądź uwielbiony, jeśli jest Twoją wolą Panie, abym wyzdrowiał, to uwolnij mnie od choroby duchowej i fizycznej. Niech Duch Święty, którego otrzymałem, w sakramencie chrztu i bierzmowania, pomoże mi przyjąć Twoją świętą wolę. Niech On mnie prowadzi, niech mnie obdarzy męstwem. Abym potrafił przyjąć i dźwigać Twój krzyż. Uwielbiam Cię Panie za wszystkie łaski, którymi mnie obdarzyłeś i obdarzasz. Chcę do końca wykonać zadanie życiowe, Jakie mi źle zleciłeś, przez zasługi Twojego Syna, który cierpiał na krzyżu. Proszę Cię, błagam Cię, żebrzę Twojego miłosierdzia, obdarz mnie zdrowiem duszy i ciała. Amen. Teraz polećmy jedną konkretną osobę, w intencji której chcemy się modlić o nawrócenie serca, a jeśli Pan Bóg da o uzdrowienie ciała. Boże Ojcze, Stwórco nieba i ziemi, proszę Ciebie o łaskę uzdrowienia. I teraz za chwilę wypowiemy, każdy z nas wypowie imię osoby. Proszę Cię o łaskę uzdrowienia dla... Proszę Cię. Ty widzisz Jego cierpienie i trudy, które musi ponosić. W imię miłości Twojej, Boże Ojcze, w imię miłości Twego Syna, Jezusa Chrystusa, w imię miłości Ducha Świętego. Proszę Cię, błagam Cię, żebrzę Twojego miłosierdzia. Daj Jemu jej zdrowie duszy i ciała. Amen. Wyśpiewajmy z dziękczynieniem słowa pieśni. Niech nie ustaje nasza modlitwa, niech nie ustaje nasza nadzieja, że w Panu jest nasza moc, nasza siła. Potęga Jego działania. Niech nie ustaje nasze wewnętrzne przekonanie, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Amen. Ja hey. Będę śpiewał Tobie Mocy mo Ciebie w